Nie, no, yes. no to z WS też ma, ale Nie wiem gdzie WS mieszka. Co <grystanie z WS -mieszka> stawicie gdzieś? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, wychodzę z domu w bok ulica Wakacji, klimat no stopnie zachwyca Morskie powietrze tak daleko od wody Tory kolejowe basen i samochody w Poniedziałek czy piątek na swojej dzielnicy Webe znajduje się w zielonej okolicy 13.13 odpoczywam godzinę Zbieram buty swoim rytmem popłynę Gdy mnie nie zginę choć dymią tu kominy Chcę się pobujać gdzieś bez żadnej przyczyny Kolejne dni coraz bliżej rutyny Dzielnica nigdy nieliczone godziny hmm. latem, latem browar i na parkingu dymy godzinami sklejam dla treningu Wychodzę na chwilę w kieszeni pusto Wracam dzwonek Zbieram, no, no, no, to? Piąte, Stary, nie, nie, nie, nie, nie się jak to, Moja zwoła, dzielnica, o, piękna okolica 6, 6 w roku, ona mnie zachwyca 8, Zero stresu Nie bawię się w te rzeczy, kto pozna ten, ten? Ten nie jest zaprzeczy Duża dawka hip z wszystkich chorób nie wleczy hmm. Wypady na dżeta, trochę procentowy cieczy rok za krokiem, żeby zdążyć przed wrokiem W lewo, w prawo, rzucam okie, Rejony swoje Własną kieszeń znam, tutaj jest róg, tam ze ślugami kram, więc kupię zapałki, bro. Jakieś faje. Poczekaj chwilę, pani resztę no. mi wydaje. Ej, ej, chłopaki, chłopaki, wody twarzy. Będźmy W której? Druga otwieram oczy. Za oknem biały opad Patrzę w kalendarz 20 listopad W okiennym termometrze poziom tęci opad Zbieram się ciepło, dwie bluzy, ciepłe spodnie Wychodzę na ulicę, wśród mieście wschodnie Południe wszystko białe, Ci przechodnie Nigdzie się nie spieszę, idę swobodnie Wsiadam w siedemnastkę, kierunek apelowe Spotykam kilku leszczy, którzy zawracają głowę Nie ma moich ludzi, wracam do domu Ledwo się rozbieram, dzwonek do Moponu Cześć Stachu, T.O.P. Racie, jak zajebiście, że do mnie wpadacie? Krowce jakiś macie, wypijmy je na chacie. Lato się skończyło, koniec zim, bez podniewem. Teraz domów bez spotkania są powszednim chlebem, ale lato czy zima zawsze w gronie swoich ludzi? Śródmiejska egzystencja tak mi nigdy się nie nudzi. musimy sobie Racja. Myślę swobodnie, na wyspie siedzę wygodnie słodobej słodowej lokacji, w zachodnie Obiniła je fołgotnie. zagowane spodnie Cipek bycia po Noce i dnie Nie. Spędzam na swojej starej pięknej, pięknej dzielnicy, dzielnicy W przyjaznymi okolicy Znajomi zawodnicy pucha, aliasz wierna biba He, No chyba Po biznes czuję się tam jak, jak ryba. ryba W wodzie czasem luda, A czasem, czasem powodzie po wodzie, Nieważne WSZ jest jak zawsze na chodzie Wśród mieścia tu byle z też się zdarza na jego ulicę wyleca A sąsiada, sąsiada się poważa To dwa osiem coca cola Podróż na pola po sesji A tam z drugieka mikrofonu kontrola A potem pod wieczór z na obwin do, do domu, domu. Kolejne wersje mego życia, następnego domu BBS A 416 Odbieram telefon Wielu mógłbyś na chwilę zejść. chwilę Pomyślę, busa jak więzienie Wydostanie się, graniczy z cudem lub marzeniem Tymczasowy pobyt w granie wchodzą korzenie Mimo iż pomysłów mam tą. Bardzo trudno wybrać mi się stąd i w strony okna, lecz zamknięte jest Patrzę na dach, to kolejnej próby test, by wydostać się Sytuacja beznadziejna, nikt chyba w nie wyjdzie, nagle telefon Ej bielu, bielu, wiesz co, impreza już trwa 4 godziny Ej, człowieku, no. miałeś tu być Zostawię. Ej, miałeś tu przyjechać, nie? Nie no wiem, nieś przyjechać, przyjechać ale, ale taka, wie. No nie mów mi, że nie możesz, no bo wiesz, to wiesz, możesz tak sobie mówić A nie wklęcaj mi takich bałków i przyjeżdżaj, Zostawię, dobra? Dobra Wysu nie wypuszczam, wiele mnie zwleka. Biegny, witając wyrajne z daleka. Szybko, żeby się portierka nie skapnęła, nim się obróciła, mnie już nie było i wszystko na szczęście. Dobre się skończyło, dobre się skończyło. Dobre się skończyło, dobre się skończyło, dobre się skończyło.